To są informacje Polskiego Radia 24. Są kolejne zarzuty w sprawie podpaleń centrum handlowych w Polsce i Europie Wschodniej. Prokuratura poinformowała o postępach w śledztwie. Libańska armia opuściła południe kraju. Mieszkający tam chrześcijanie obawiają się katastrofy humanitarnej. Powiemy też o nieznanym wizerunku Ignacego Krasickiego, odnalezionym na aukcji w Paryżu. Minęła dziewiętnasta. Bartosz Teodorowicz, zapraszam. Śledztwo w sprawie podpaleń centrum handlowych w tym hali przy w Warszawie nabiera tempa. Prokuratura sformułowała kolejny akt oskarżenia. Śledczy wskazują na działalność międzynarodowej grupy powiązanej z rosyjskim kapitałem. Akt oskarżenia obejmuje pięć osób i dotyczy kilku podpaleń w Polsce i regionie, m.in. sklepów w Warszawie i Wilnie.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 zaangażowanych w działalność grupy. Jan Olencki, Polskie Radio. Tej kary można było uniknąć. Tak przedstawiciele resortu zdrowia komentują wyrok brukselskiego sądu w sprawie odmowy przyjęcia przez Polskę szczepionek firmy Pfizer. Decyzja w tej sprawie została podjęta przez rząd Mateusza Morawieckiego. Teraz nasz kraj ma za nią zapłacić blisko 6 miliardów złotych. Gdyby kroki ówczesnej władzy były inne, nasz kraj nie musiałby płacić tej kary, uważa dyrektor generalny Ministerstwa Zdrowia Konrad Korbiński. Była możliwość odstąpienia od tej umowy, e, z czego Ministerstwo Zdrowia nie skorzystało,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 Polska ma najniższe ceny paliw w Europie, ogłosił premier Donald Tusk. W ocenie szefa rządu to efekt pakietu CPN, czyli rządowych obniżek, podatku VAT i akcyzy na paliwa oraz wprowadzenia maksymalnych cen detalicznych. Przekłada się to na oszczędności dla Polaków, mówił premier.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 Jutro za litr benzyny 95 zapłacimy nie więcej niż 6,19, za litr benzyny 98 nie więcej niż 6,80, a za litr oleju napędowego nie więcej niż 7,64. Tym samym ceny będą o kilka groszy niższe niż dziś. Pogersza się sytuacja chrześcijan na południu Libanu. Z regionu wycofała się libańska armia, a mieszkańcy coraz bardziej obawiają się odcięcia wszelkich dostaw. Ku zaskoczeniu mieszkańców, armia libańska wycofała się z miejscowości chrześcijańskich w reakcji na narastające walki między Izraelem a Hezbollahem w południowym Libanie. Namawiała do tego również mieszkańców, ale oni nie chcą opuszczać swoich domów. Podkreślają, że wojna między Izraelem a szyickim Hezbollahem to nie ich wojna, i liczą, że podobnie jak w poprzednich konfliktach, zawierucha wojenna ich oszczędzi. Nic jednak na to nie wskazuje. Zaledwie 24 godziny po wycofaniu się armii libańskiej, Izraelczycy, którzy stacjonują w pobliżu tych wiosek, zniszczyli kilka domów na obrzeżach Ain a mieszkańcy nie mają wątpliwości że celem ataków jest zmuszenie ich do ewakuacji na północ. Po wycofaniu się we wtorek armii libańskiej wójtowie wzywają ją do zmiany decyzji i powrót do ich wiosek. Proszą też o wsparcie premiera. Zaapelowali również do Organizacji Narodów Zjednoczonych oraz Międzynarodowego Czerwonego Krzyża o stworzenie korytarzy humanitarnych. Z powodu walk oraz odcięcia dróg dojazdowych wioski te są całkowicie oblężone i odcięte od reszty kraju. Wcześniej transport i zaopatrzenie było możliwe dzięki eskorcie libańskiej armii. Z Bejrutu dla Polskiego Radia Milena Rashid Shehab. Na koniec już ten i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 Szatę. To obraz, który nam się dopiero teraz ujawnił. Nieznany, więc bardzo wyjątkowy pod tym względem. Obraz przeszedł konserwację, usunięto m.in. stare retusze oraz uzupełniono ubytki warstwy malarskiej. Dzieło kosztowało niespełna 10 tysięcy euro. To były informacje Polskiego Radia 24. Jutro opady deszczu możliwe na północy i na zachodzie. W rejonach podgórskich będzie sypać śnieg. Nad ranem widzialność mogą ograniczać gęste mgły. Temperatura od 9 stopni w Olsztynie, 11 na Dolnym Śląsku, do 14 w centrum i na wschodzie. Prawie 6 minut po godzinie 19. Wieczór w Polskim Radiu 24. Dobry wieczór, zaczynamy wieczór w Polskim Radiu 24. Paulina Olak, Szczepan Pawłosek i Eldar Pedorenko, Pod to oni odpowiadają za to, żebym ja tutaj niczego złego nie zrobił. Przypomnę, że dzisiaj będziemy poruszać wiele tematów, między innymi to, że prezydent Donald Trump wezwał sojuszników, aby sami zajęli się odblokowaniem i przejęciem cieśniny Ormus. W orędziu telewizyjnym amerykański prezydent oświadczył, że Stany Zjednoczone nie potrzebują ani gazu, ani ropy z Bliskiego Wschodu. Komentarz do tego wystąpienia w programie Świat w powiększeniu po godzinie 20.30. Wcześniej jednak nasze polskie ogródki działkowe, żartobliwie zresztą nazywane RODOS, które stanowią podobno modelowy przykład praktycznego podejścia do recyklingu i gospodarowania bioodpadami. Zamiast traktować odpady wyłącznie jako problem, warto spojrzeć na nie jak na coś cennego. Ogrody działkowe odgrywają istotną rolę w ochronie środowiska. Bioodpady na działkach nie trafiają przecież do kosza. Są kompostowane i ponownie wykorzystywane jako naturalny nawóz. A że sezon na działkowanie trwa, no to zapraszam. Zmiana klimatu Marta Hoppe, zapraszam. Od kilku dni mamy wiosnę, no i pogoda na razie dosyć przyjemna, zatem chętniej wychodzimy na dwór, na spacer, a ci szczęśliwcy, którzy mają rodzinne ogrody działkowe, pewnie już sprawdzają, czy coś przeżyło tę mroźną zimę, no i jak to wszystko właśnie wygląda po tym czasie uśpienia. A rodzinne ogrody działkowe to takie miejsca, które charakteryzują się specyficznym sposobem zagospodarowania przestrzeni, które wynika i z przepisów prawa, no i z wieloletniej praktyki użytkowania tych działek przez Działkowców. I o działkach dzisiaj porozmawiamy, ale też o tym, jak wygląda sytuacja bioodpadów. Ponieważ zakończyły się badania dotyczące ilości bioodpadów komunalnych posegregowanych i poddawanych recyklingowi u źródła, czyli właśnie w rodzinnych ogrodach działkowych. A w studiu gość Tomasz Kaczmarek, kierownik Zakładu Gospodarki Odpadami w Instytucie Ochrony Środowiska, Państwowym Instytucie Badawczym. Dzień dobry. Dzień dobry, witam panią, witam serdecznie radiosłuchaczy. Czy jest pan szczęśliwym Posiadaczem rodu, rodzinnego ogródka działkowego? Czy no, nie ma tego szczęścia? Nie ma tego szczęścia. Byłem posiadaczem rodzinnego ogródka działkowego. Tak się losy potoczyły, że już nie jestem, natomiast y, korzystamy z żoną z y, ogródka działkowego wraz ze znajomą, która po prostu oddała nam troszkę w użytkowanie na czas, y, kiedy musiała wyjechać. A to, ale to nie jest nasz, rodzinny ogródek działkowy, ale czujemy się tam praktycznie gospodarzami. Czyli zaopiekowany teren jest. No te ogródki rodzinne kiedyś to była naprawdę taka bardzo ważna rzecz. To był ważny element naszego codziennego życia. Myślę, że rodzice, dziadkowie mieli taki ogródek i w każdej wolnej chwili starali się coś uprawiać, coś posadzić. W tej chwili myślę, że po pandemii znowu trochę wróciliśmy do tych ogródków. Czy ich jest cały czas tyle samo, mniej więcej? Jak wygląda sytuacja w ogóle z tymi yy, przestrzeniami w naszych miastach? Bo to jednak jest coś, co jest w mieście. Tak, tak generalnie większość takich rodzinnych ogródków działkowych znajduje się właśnie w takich obszarach zurbanizowanych i to pokazuje, jak to jest ważny element zagospodarowania przestrzeni publicznej. Są oczywiście rodzinne ogródki działkowe ładniejsze i mniej ładne, natomiast wszystkie mają jeden cel umożliwić mieszkańcom miasta tak naprawdę odpoczynek blisko miejsca pracy, blisko miejsca zamieszkania w warunkach, które przypominają troszkę warunki wiejskie, umożliwiają uprawianie swoich owoców, warzyw, chociaż rzeczywiście te funkcje głównie Związane z rekreacją, z trawnikami. Przeważają teraz. Prze no może nie tyle, że przeważają, ale mają bardzo duży udział. Tutaj dane statystyczne są różnorodne. Większość działek ma charakter mieszany, czyli mamy część taką trawnikową, bardziej rekreacyjną, ale z reguły każdy tam jakiś lubi mieć swoje zioła, swoją marchewkę, swoją pietruszkę. Ogórki i pomidory. E ogórki, pomidory, jabłoń, jakaś taka z gatunków, których już w zasadzie w, w sprzedaży nie ma. Przez taki resentyment właśnie, przez pryzmat tego, co hodowali nasi rodzice, dziadkowie, czasem pradziadkowie, bo przecież coraz młodsze pokolenia na tych rodzinnych ogródkach działkowych funkcjonują, ale rzeczywiście ogrody działkowe w wielu przypadkach to jest jednak domena osób już powiedzmy dojrzałych, starszych. Ale to rzeczywiście się chyba trochę zmieniło, bo kiedyś to był taki teren, takie miejsce przede wszystkim na to, żeby wyhodować coś dla siebie. Właśnie chyba więcej było wtedy zagospodarowanego terenu pod uprawy niż teraz. No takie też troszkę były czasy, powiedzmy te niedobory na rynku... Towarów, tak mówimy o latach przed rokiem 1989, powodowały, że każdy chciał zjeść swojego pomidorka, truskawkę czy ogórka, bo po prostu w sprzedaży ich nie było albo było ich bardzo mało. Natomiast teraz ten charakter rzeczywiście pozostał, ale właśnie może w kontekście tego, żeby mieć swoje, powiedzmy pewne, e, nienawożone, za mocno, niepryskane, nie, bez stosowania chemii, e, takie swoje powiedzmy bio ogórki, biotruskawki czy biopomidory. Czyli kiedyś było y, dlatego uprawianie y, warzyw y, i owoców y, na ogródkach działkowych, bo nie było jak kupić, a teraz uprawiamy, bo wydaje nam się, że to jest zdrowsze. Jeżeli wiemy, co jemy, co ląduje na naszym talerzu, tak? Można by trochę tę zmianę zaobserwować. Tak, pewnie tak. Pewne uproszczenie tu jest, ale tak wydaje mi się, że oddaje tego ducha zmiany czasowej, jak najbardziej. Tu się z Panią zgodzę. Ale jedno, co pozostaje i co się nie zmieniło, to to, że te ogródki generują pewnego rodzaju odpady. Oczywiście wszelkie odpady, bo i odpady plastikowe, jak tam mieszkamy i przebywamy, ale i te odpady bio, które no właśnie teraz mamy raport i informacje na temat tego, jak wykorzystujemy i jak te bioodpady są przetwarzane, zagospodarowywane, Jakie są wnioski z tego raportu? Wnioski z tego raportu są bardzo budujące, zwłaszcza w kontekście obowiązków, które nałożone są między innymi na gminy w kontekście obowiązku osiągania określonego poziomu przygotowania ponownego życia i recyklingu, a kompostowanie bioodpadów w takim rodzinnym ogródku działkowym jest ewidentnie procesem recyklingu. Wracając do wątku, te poziomy narzucone na gminy wymagają udowodnienia przez wodaży przez wójtów, burmistrzów, prezydentów miast faktu, że rzeczywiście odpady są przetwarzane w procesach recyklingu, a takim najprostszym procesem recyklingu znanym od wieków, kiedy właśnie mikroorganizmy robią za nas robotę, czyli te bakterie, grzyby, drożdże zadomawiają się w tych naszych bioodpadach, czyli resztkach waży w resztkach roślin, gałęzi, liści, trawie, e, humifikują tę biomasę i mamy z tego tak naprawdę naturalny nawóz kompost, który możemy w tym miejscu wytworzenia sobie wykorzystywać, stosując dalej do nawożenia, gdzie właśnie te mikroorganizmy przerabiają materię organiczną na tak zwane NPK, czyli azot fosfor potas, który jest łatwo przyswajalny przez rośliny. Wszystko zamyka się w obrębie tego naszego mikrokosmosu, naszego małego, rodzinnego ogródka działkowego. Oczywiście nie wszystkie bioodpady, nie wszystkie w ogóle odpady, tak jak pani mówiła, da się zagospodarować tym sposobem, ale odpady, gałęzie, liście, trawa, resztki roślin jak najbardziej tak i to jest taki najbardziej efektywny, najbardziej ekologiczny sposób zagospodarowania, gdzie nie musimy ich przewozić do profesjonalnych instalacji. Mamy na miejscu uzyskiwany kompost, a ekspertyza Instytutu Ochrony Środowiska przyda się włodarzom gmin, żeby wliczać również te, masy bioodpadów, niewielkie co prawda, bo z ekspertyzy wyszło, że jest to niecałe półtora kilograma na metr kwadratowy średnio rodzinnego ogródka działkowego z punktu widzenia i tej buchalterii związanej z gospodarką odpadami i tego całego procesu ekologicznego, który sami na działkach prowadzimy, to wydaje się jak najbardziej wskazane i jak najbardziej pożądane właśnie przez pryzmat chociażby tych poziomów recyklingu. Czyli to my trochę pomagamy gminom, e, dzięki czemu ten poziom recyklingu jest wyższy. Tak, pomagamy gminom, ale tak naprawdę pomagamy sobie, bo przecież każdy z nas dziś mieszka, bytuje w jakiejś gminie i tak naprawdę e, stworzymy sami te lokalne społeczności i sami dla tej lokalnej społeczności e, prowadzimy pracę. I dlaczegożby gmina, e, wójt, już prezydent miasta nie mógł wliczyć sobie tych bioodpadów, które i tak poddajemy temu przetwarzaniu do poziomów recyklingu. Ale rzeczywiście z, tak, z badań, z obserwacji wynika, że właściciele, użytkownicy rodzinnych ogródków działkowych starają się kompostować to, co z tych ogródków zostaje, to co jest do wyrzucenia, czyli ta trawa, te liście zgrabione, gałęzie albo resztki jedzenia, że mamy to miejsce przeznaczone na tej działeczce, żeby tam był kompost. Tak, prowadziliśmy takie badania, które potwierdziły, że olbrzymia ilość to jest prawie 90% ogródków działkowych kompostuje bioodpady u źródła. Oczywiście ta skala jest różna w zależności od województwa, w zależności od konkretnego rodzinnego ogródka działkowego. W niektórych rodzinnych ogródkach działkowych ten stopień wykorzystania ogrodów jest większy, w innych mniejszy, W niektórych są, powiedzmy, bardziej leżąco odłogiem. Te, te ogródki w niektórych są prawie w 100% eksploatowane. Wszystko zależy bardzo lokalnie. Myśmy te wszystkie dane zebrali, sankietyzowaliśmy rodzinne ogródki działkowe we wszystkich okręgach, we wszystkich województwach zankietyzowaliśmy Polski Związek Działkowców, porównaliśmy te dane do danych systemu gospodarowania odpadami za lata 2023-2024 systemu BDO, czyli z bazy danych odpadowych, zinterpolowaliśmy i wyszło nam te 1,5 kg średnio na metr kwadratowy rodzinnego ogródka działkowego. Natomiast tak naprawdę z przepisów prawa wynika, że każdy działkowiec, każdy Użytkownik, bo właściciel raczej nie, tu z prawem własności nie mamy do czynienia, użytkownik rodzinnego ogródka działkowego ma obowiązek posiadać kompostownik, w którym będzie kompostować bioodpady roślinne i y, zarządy poszczególnych rodzinnych ogródków działkowych powinny kontrolę przeprowadzać i w takich przypadkach mobilizować użytkowników, którzy takiego kompostownika nie posiadają. A jak poprawnie kompostować? Jak zrobić takie dobre miejsce i, i, i jak to właśnie te, te, te rzeczy, te niepotrzebne odpady wrzucać, żeby z tego później powstał wartościowy kompost? Żeby powstał wartościowy kompost, to oczywiście jest mnóstwo poradników, stron internetowych, gdzie możemy sobie sprawdzić różnego rodzaju receptury, wręcz konkretne, ile proporcjonalnie zmieszać skoszonej trawy, z gałęziami, z innymi częściami roślin. Natomiast taka naj, najlepiej jest podejście takie bardzo logiczne, bardzo takie pragmatyczne. z no samej skoszonej trawy generalnie kompostu nie mamy. tam jest dużo celulozy, dużo związków węgla. A mikroorganizmy to rozłożą, bo wszystko w przyrodzie, co pochodzi z przyrody, rozkłada się prędzej czy później, natomiast rzeczywiście ten proces będzie zachodził odpowiednio dłużej. Natomiast musielibyśmy dorzucić troszkę właśnie gałęzi, troszkę bardziej, troszkę bardziej roślin bogatych w azot. Czyli bioróżnorodność. Tam bioróżnorodność. Tam też, musi być. tam też musi być bioróżnorodność i także struktura, czyli troszkę gałęzi, troszkę, żeby tam był element dopływu powietrza, dlatego, że proces skompostowania jest procesem Tlenowego rozkładu, czyli żeby te bakterie, mikroorganizmy, które działają w warunkach tlenowych mogły zadziałać. One muszą mieć tak jak my potrzebujemy do oddychania tlenu atmosferycznego, tak i te mikroorganizmy zjadając te nasze resztki roślinne także potrzebują tlenu atmosferycznego. Jeśli zadusimy je w zarodku, zachodzić będą procesy gnilne, co będzie odczuwalne raczej nieprzyjemnie, kiedy będzie się wydobywał siarkowodór czy amoniak i wtedy mamy do czynienia już z substancjami odorowymi. Dlatego dobrze jest, żeby taki kompostownik, taka pryzma kompostowa nie przekraczała 50-70 cm i żeby była odpowiednio też bogata w materiał strukturalny, którym są gałęzie właśnie różnego rodzaju części zdrewniałe, które liście, liście tak, które się nie przekompostują, ale pozostaną tym materiałem strukturalnym, tym nośnikiem dla tego humusu, który gdzieś tam w tym procesie biologicznego rozkładu będzie nam się z biegiem czasu pojawiał. Wspomniałam na początku, że mamy wiosnę, czyli to jest ten moment, kiedy zaglądamy do tych rodzinnych ogródków działkowych, bo wiele z nich przez ten sezon jesień, a przede wszystkim zima było raczej opuszczone. Działalności nie prowadziliśmy, nie korzystaliśmy z tych miejsc. Czy taki kompost zatem w ciągu sezonu jest w stanie się zrobić, przekompostuje się to wszystko, to się wszystko rozłoży załóżmy od wiosny do tej jesieni? Różnie bywa. Powiem szczerze, że takich badań nie prowadziliśmy z perspektywy własnego doświadczenia. Mogę powiedzieć, że to zależy, tak jak w wielu przypadkach. Czasem zdarzy się tak, że ten rok wystarczy, ten rok sezonowy, czyli od wiosny do jesieni. Czasem e, musi ten proces troszkę dłużej zachodzić. Są takie kompostowniki, które są jak gdyby dwu, dwufazowe czy, czy dwupojemnikowe, gdzie wrzucamy na górę kompostowniki, odnika bioodpady roślinne, a jak gdyby przez takie sito, przez otwory już wylatuje nam ten humus i jak gdyby ten proces można troszkę przyrównać do takiego profesjonalnego procesu ciągłego, czyli dorzucamy na górę świeże bioodpady, a im schodzimy niżej powstaje ta schumifikowana masa, ta masa, która uległa już biodegradacji. I wychodzi nam w takiej postaci, którą już moglibyśmy zaaplikować właśnie na naszych grządkach i podsypać pod nasze roślinki, żeby pięknie nam rosły kwitły, żebyśmy się nimi cieszyli na co dzień. I to jest trochę taki system obiegu zamkniętego, ponieważ bierzemy ten humus, podsypujemy warzywa, które potem zrywamy, zjadamy, resztki wrzucamy na kompost i tak w kółko i drzewa i gałęzie obcinamy, wrzucamy na kompost, potem mamy jabłka i to tak działa rzeczywiście jak tak, obieg zamknięty. Tak, to jest idealny przykład właśnie takiego prostego u źródła procesu gospodarki o obiegu zamkniętym, tego modelu, na który powinniśmy przechodzić w perspektywie najbliższych lat. Również w takim myśleniu przemysłowym, produkcji przemysłowej, świadczenia usług, takiego naszego bytowania na co dzień. Ale jak takie dobre praktyki przenieść teraz do domu, do mieszkania? Trochę trudniej. Do mieszkania trochę trudniej, zdecydowanie trudniej. No nie wszystko da się zrobić, natomiast skoro już mamy ten rodzinny ogród działkowy, skoro mamy tę naszą działeczkę, to może niekoniecznie tę skoszoną trawę wrzucajmy do brązowego pojemnika. Oczywiście instalacja profesjonalna sobie z tym poradzi jak najbardziej. Ale jeszcze, jeśli mamy taką możliwość, a przynajmniej jakiś tam kompostownik na takiej działaczce powinniśmy mieć, to przynajmniej tę część zagospodarujmy. No, statystyka pokazuje, że jest to prawie półtora kilograma z metra kwadratowego rocznie, biorąc pod uwagę cały rok, czyli wyłączając ten cykl zimowy, kiedy rzeczywiście ani wegetacja roślin za bardzo nie zachodzi, czy prawie nie zachodzi, ani my też nie prowadzimy prac porządkowych na takich działkach i tej biomasy roślinnej nie generujemy, bo rzeczywiście tak nie jest. A teraz prace porządkowe już w wielu miejscach ruszyły pełną parą i mówiliśmy o takim pozytywnym naszym zachowaniu, czyli o tworzeniu kompostownika, o tym, żeby te obcinane gałęzie, skoszoną trawę, zgrabione liście wrzucać w jedno miejsce i potem z tego mamy nawóz, ale są też inne zachowania, podejrzewam, tych użytkowników rodzinnych ogródków działkowych, czyli na przykład palenie. Kto by nie chciał posiedzieć przy ognisku? i nie zrobić sobie grilla albo upiec kiełbasek na takim ognisku. Czy pozbywanie się materiału w ten sposób to jest dobre rozwiązanie? Trudno mi jest powiedzieć tak jednoznacznie. Z punktu widzenia takiego chemika, którym jestem, to pewnie sposób jest jeden z wielu zagospodarowania odpadów. Natomiast z punktu widzenia takiego legislacyjnego, prawnego, jest tak, te, te odpady, reszki roślinne mają status odpadów. Jest zdecydowany zakaz spalania odpadów poza instalacjami. Może być w szczególnych przypadkach wyrażona zgoda w formie decyzji przez marszałka województwa na spalanie odpadów poza instalacjami właśnie takich roślinnych, natomiast no, oczywiście co innego grill, co innego węgiel drzewny, co innego a, specjalnie przygotowane materiały do właśnie takiego termicznego przetworzenia, żeby podgrzać sobie pożywienie. Natomiast. Co do zasady spalanie resztek roślinnych, zwłaszcza na działce, to nie jest najlepszy sposób ich zagospodarowania. De facto nie mamy żadnej wartości dodanej, mamy zagrożenie pożarowe, a wiemy jak się kończy wypalanie traw. Żadnego zysku nie ma, poza tym, że niszczymy czasem cenne przyrodniczo gatunki roślin, czasem zabijamy życie, które gdzieś tam się narodziło od owadów po, po nawet zimujące gdzieś tam, czy może nie zimujące, ale gniazdujące gdzieś tam na wiosnę przylatujące drobne, Tactwo, dlatego, z ogniem lepiej, jak najdalej od odpadów, od bioodpadów. Czasami, przeglądając, przechadzając się po takich rodzinnych ogródkach działkowych, no miło popatrzeć, jak ktoś zadbał o ten swój teren o ten użytkowany teren, jak jest ładnie przystrzyżona trawa, albo jak jest ciekawie to wszystko tam rozplanowane, no ale są też takie dzikie ogródki, nieużywane przez nikogo, opuszczone, zapomniane, zaniedbane. Czy tam zdarza nam się śmiecić, wyrzucać po prostu śmieci, traktować to jak takie wysypiska śmieci? No, według danych Polskiego Związku Działkowców około 5-6% działek jest właśnie nieużytkowanych, mają swoich właścicieli czy użytkowników, natomiast, że w rzeczywistości nikt tam nie przyjeżdża, nie dba o te rodzinne ogródki działkowe, no i pewnie nasza mentalność jest taka, że jak widzimy teren zaniedbany, to traktujemy go właśnie jako, nie wiem, taki duży kompostownik, czy... E... Jeszcze kompostownik to nie tak źle, bo nie ten tak... się kompostuje, ale no, śmietnik właśnie. No, ale czasem jako taki śmietnik, chociaż w rodzinnych ogródkach działkowych, mówię z własnej perspektywy, gdzie widziałem takie działki, powiedzmy, zaniedbane, zarośnięte, ale żeby traktowali je inni działkowcy jako śmietnik, nie jednak czują się odpowiedzialni za cały teren tego rodzinnego ogródka działkowego i ta skala powiedzmy dzikiego wysypiska gdzieś na takich rodach, wydaje mi się, że jest dużo mniejsza niż w innych miejscach takich publicznie dostępnych, ale no nie powinno tego być w ogóle ani w takich przypadkach, ani w przypadkach innych terenów ogólnie dostępnych, natomiast zdarzają się oczywiście te dzikie wysypiska i takie czasem i rodzinne ogródki działkowe też podejrzewam, mogą stanowić taki element właśnie, gdzie pozbywamy się odpadów na terenach Za które nie czujemy się odpowiedzialni, i tacy powiedzmy: hulaj, dusza, piekła nie ma, wyrzućmy sobie, mamy blisko, nie będziemy tam 200 metrów dalej do pojemnika zanosić. No to jest oczywiście postępowanie złe, niezależnie czy mówimy tu o rodzinnych ogrodach, czy o lasach, czy o parkach, czy. O lasach, czy, o parkach, czy o gdzieś tam terenach nadrzecznych. Wszystko to potem i obraz nie mówiąc, że generuje duże problemy później dla tego terenu i przywrócenie go do stanu takiego naturalnego i do procesów rekultywacyjnych, bo niektóre takie dzikie wysypiska to są naprawdę olbrzymie tereny, już czasem bardzo zdegradowane i bardzo toksyczne ze względu na odcieki, które z takich odpadów z biegiem czasu się pojawiają, zanieczyszczają wody podziemne, wody gruntowe, wody powierzchniowe i mamy do czynienia po jakimś tam czasie z bombą ekologiczną. Natomiast no, troszkę tutaj odeszliśmy chyba od tematu na rodzinnych ogródkach działkowych. Generalnie m, tak się nie dzieje, raczej... Raczej jest tam porządek. Raczej jest tam porządek. Myśmy ekspertyzy pod tym kątem nie prowadzili, natomiast z danych Polskiego Związku Działkowców wynika, że tak naprawdę ogródki są w 95% zadbane, użytkowane. Ci, którzy mają rodzinne ogródki działkowe, można ich nazwać szczęściarzami, jeżeli sprawia im to przyjemność, no to najbliższe miesiące będą tym czasem, kiedy można wykorzystywać tą przestrzeń, można sadzić, można odpoczywać, można pielęgnować. A gdzie jest najwięcej rodzinnych ogródków działkowych? Jaka część Polski jest najbogatsza w takie tereny relaksu, rekreacji? Według danych... Polskiego Związku Działkowców jest to okręg śląski, czyli ten okręg najbardziej wydawałoby się uprzemysłowiony i właśnie najbardziej zurbanizowany, a tam w granicach miast jest najwięcej takich rodzinnych ogródków działkowych. No i jeżeli posadzimy tam sobie ogórki, pomidory y, lub inne warzywa, to mimo, że to w mieście, to jednak jest to bardziej ekologiczne? Możemy o tym powiedzieć, że to są nienawożone y, dobrej jakości produkty, które tam wyrosną? No wydaje mi się, że sami mieszkańcy wiedzą, czy sami użytkownicy tych działek wiedzą, czy to będzie dobre, czy nie. No jeśli mamy taki rodziny ogródek działkowy, nie wiem, 200 metrów od autostrady, no to pewnie nie będą to najzdrowsze wyroby i tam będą głównie działki o charakterze rekreacyjnym z żywopłotem, który będzie chronił nas przed tą... E, drogą szybkiego ruchu, I czy hałasem. autostradem, i, czy hałasem na przykład. Natomiast takie rodzinne ogródki działkowe zlokalizowane gdzieś na obrzeżach dużych miast, e, gdzie bardziej ta infrastruktura przypomina zabudowę wiejską, zagrodową, e, gdzie nie ma przemysłu, no to tam wydaje mi się, że nie ma problemu, żeby takie wyhodowane ogóreczki, pomidorki sobie zjeść. Zresztą ta skala pewnie nie jest duża i... I wydaje mi się, że to ciągle będzie może zdrowiej niż takie kupione w markecie. Mamy też tę frajdę, tak, że To Właśnie, jest ta satysfakcja i tak, tego się nie da kupić. tego się nie da kupić. Mamy, poza tym mamy takie też niszowe, tak jak mówiłem, gatunki jabłek, których już nie kupimy, czy agres, który gdzieś tam babcia... Kosztale gdzieś pan widział? No właśnie, nie, nie widziałem. Macintosze, jakieś tam malinowe odmiany. Natomiast I porzeczki to też porzeczki, jest coś, czerwone, co, co się czarne, jeszcze czerwone, czarne, białe, zdarza się. No na szczęście te tereny nadal mamy, rodzinne ogródki działkowe, mają się dobrze. A o tym, jak kompostować przede wszystkim na tych ogródkach dzisiaj rozmawialiśmy. Tomasz Kaczmarek, kierownik Zakładu Gospodarki Odpadami w Instytucie Ochrony Środowiska. Państwowym Instytucie Badawczym był gościem audycji Zmiana Klimatu. Bardzo dziękuję za rozmowę. Ja też bardzo dziękuję. Życzę pani, państwu, radiosłuchaczom wszystkiego dobrego i obfitego dyngusa i żeby na tych ciałkach obrodziło jak najlepiej, żeby państwo też, jeśli macie takie rodzinne ogródki ciałkowe, korzystali z nich na co dzień i kompostowali odpady w takich kompostownikach, które na tych ciałkach powinny być. A państwa zapraszam na kolejną audycję Zmiana Klimatu. Marta Hoppe, do usłyszenia. Taki mamy klimat.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 Big Deal, Multi Deal, potężne okazje na Wielkanoc. Tylko jutro czekoladowe jajka Kinder, różne rodzaje, 2 plus 2 gratis. To jedyne 3 zł za sztukę przy zakupie czterech. Najniższa cena sprzedobniżki 6 zł. A do tego Wielkanocna Wyprzedaż, nawet do 70% taniej. Szczegóły na deals.pl. Po reklamie. To są informacje Polskiego Radia 24. Jest 19.30, Bartosz Teodorowicz, zapraszam. Prokuratura wszczęła śledztwo w sprawie zamachu na polskich żołnierzy w Libanie. Do eksplozji doszło 29 marca, gdy konwój przejeżdżał przez Bind Jubail. Ładunek wybuchowy był podłożony na trasie przejazdu, a tak nie osiągnął celu. Pojazd był odpowiednio zabezpieczony. Jeden żołnierz odniósł obrażenia głowy, mówi rzecznik prokuratury okręgowej w Warszawie Piotr Skiba prokurator-referent koordynuje czynności realizowane przez żandarmerię wojskową na terenie Republiki Libanu, gdzie trwają przesłuchania świadków, gromadzona jest dokumentacja służbowa, medyczna, a także dokonywane są oględziny miejsca zdarzenia. Postępowanie w sprawie prowadzi żandarmeria wojskowa. Orlen monitoruje sytuację na stacjach przygranicznych. Na to w związku z tak zwaną turystyką paliwową. Po skoku sprzedaży 31 marca, kiedy został wprowadzony pakiet ceny paliwa niżej w w tej chwili popyt na paliwa stabilizuje się, wskazuje rzecznik spółki Mateusz Witczak. I już pierwszego dnia wiedzieliśmy o tym, widząc, że klienci, którzy wiedzieli o tym, że program będzie wprowadzany, wstrzymywali się z decyzją zakupową, dlatego liczyliśmy się i 31 marca zaobserwowaliśmy rekordową sprzedaż paliw dla całego kraju, natomiast sprzedaż w części e, zachodniej, przygranicznej, mniej wzrosła niż to, co w całym kraju. Tymczasem nowe ceny maksymalne paliw w Polsce podał minister energii Miłosz Motyka. Jutro zapłacimy 6,19 za litr benzyny 95, 6,80 zapłacimy za 98, a 7,64 za olej napędowy. Pakiet CPN ceny paliwa niżej wszedł w życie w miniony wtorek. Dziś obchodzimy nie tylko Wielki Czwartek, ale też Światowy Dzień Świadomości Autyzmu. Szacuje się, że w Polsce nawet pół miliona osób może być w spektrum. W praktyce oznacza to, że w każdej szkole, w każdej klasie są dzieci z potwierdzoną diagnozą.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 I to była ostatnia informacja, jaką miałem przyjemność Państwu dziś zaprezentować. Za pół godziny wróci do Państwa z najnowszymi doniesieniami Ewa Borobiec, Bartosz Teodorowicz, do usłyszenia. 33 minuty po godzinie 19. Wieczór w Polskim Radiu 24. Świątek otwiera nowy rozdział w karierze, a jej decyzja błyskawicznie odbiła się szerokim echem w świecie tenisa. Polska tenisistka ogłosiła, że rozpoczyna współpracę z wieloletnim współpracownikiem Rafaela Nadala. Jakie są reakcje ekspertów i dziennikarzy? O tym w magazynie sportowym po godzinie 20. Wcześniej jednak coś dla zabieganych. Wiele osób nie może się zrelaksować, odpocząć, ma w głowie gonitwę myśli i nic ich nie cieszy. To może być problem z wypaleniem, już nie tyle zawodowym, co z wypaleniem. Zdaniem życiowym. Zdaniem specjalistów to pojęcie lepiej oddaje współczesny problem. Być może ten przedświąteczny czas jest dobrym momentem na zatrzymanie się i przemyślenie codziennych zachowań. Samo zdrowie. Dobry wieczór, w audycji Samozdrowie wita Państwa Małgorzata Telmińska i witam dzisiejszego gościa. A z nami Adrianna Sobol, psycholog, psychoterapeuta, prezeska Fundacji W Trosce o Pacjenta. Dobry wieczór. Dobry wieczór. Szanowni Państwo, będziemy dziś rozmawiać o wypaleniu zawodowym, bo ono uważane jest za poważny problem społeczny, według różnych szacunków. No mniej więcej 30% osób w Polsce odczuwa wypalenie zawodowe, przynajmniej tak deklaruje w różnego rodzaju badaniach. Według niektórych badaczy ta skala może być dużo, dużo większa. Dlaczego tak się dzieje? Czy my po prostu pracujemy za dużo? To jest dobre pytanie. Rzeczywiście ta skala wypalenia, Wypalenia zawodowego, którą też należy podkreślić, to nie jest tylko wypalenie zawodowe, tego nie da się odłączyć od naszego życia. To jest przeważnie wypalenie życiowe, bo po prostu tak jest. No jakby Nie jest tak, że na przykład jesteśmy wypaleni zawodowo, przychodzimy do domu i w domu jest super, i jakby w życiu naszym prywatnym jest świetnie, i jakby to nie ma ze sobą wszystkiego takiego połączenia, i że, to się, że te po prostu stany emocji się nie przenoszą. Myślę, że żyjemy w takich czasach, w których um, przede wszystkim bardzo gonimy. I głównie to, za czym gonimy, to są sytuacje, które sami tak naprawdę sobie przed sobą postawiliśmy. Za wysoko ustawiliśmy sobie poprzeczkę? Trochę jest tak, że media społecznościowe spowodowały ogromny stan porównywania się. A jak wchodzimy w te media społecznościowe, to widzimy trochę taki rodzaj zakłamanego świata. Ja się śmieję, że ja nie wiem, jak tam to ludzie robią, ale wszyscy są na Malediwach. Tak jakby, prawda? To bo oczywiście mówię w takim dużym, dużym uproszczeniu, ale to powoduje, że pojawia się takie, też chcę tak wyglądać, też chcę tak robić, też chcę tak wyjechać, też chcę mieć taki samochód, też chcę mieć takie wakacje. I powoduje to, że my rzeczywiście wchodzimy w taki stan, że często żyjemy ponad stan, gonimy różne rzeczy i w związku z tym no to wymaga od nas czasami heroicznej pracy, aby po prostu móc to wszystko osiągnąć. pokolenie naszych rodziców i dziadków nie było wypalone zawodowo, bo nie mieli takich możliwości? Na pewno to, to pokolenie było, tam była higiena emocjonalno-zawodowa bardzo mocno ugruntowana. To było tak, że praca była od do, potem był ten obiad w do. domu ten czas, prawda, w domu. Nie było też oczywiście takich możliwości, nie było też takich pokus. Oczywiście to trochę jest jakiś tam rodzaj uproszczenia, bo każdy, że tak powiem, jakby ten czas, tak, ma jakieś tam swoje też pragnienia, porównywania się i tak dalej. To jest zresztą ludzkie, ale teraz rzeczywiście weźmy pod uwagę, jesteśmy pokoleniem ludzi bardzo samotnych, bo pracujemy na przykład zdalnie, pracujemy na przykład online, gdzie wydawałoby się, że to powinno nam dać większą taką możliwość zarządzania tym czasem, a okazuje się, że pracujemy więcej niż pracowaliśmy. Często ta praca wcale nie jest bardziej efektywna, ale jest znacząco bardziej rozciągnięta w czasie. Człowiek nawet się nie orientuje, kiedy on tak naprawdę jest w pracy, a kiedy jest w domu, bo to mu się, a w szczególności mózg tak naprawdę tak to interpretuje. Pracujemy... A nawet jeżeli wychodzimy z pracy, to zabieramy ze sobą Służbowe laptopy i służbowe komórki, i ciągle jesteśmy w takim stand-by. E, jesteśmy w stand bo to też znowu korporacje, wymagania, oczekiwania. Ciągle jesteśmy w takiej presji. No wiesz, no, zawsze może być lepiej. Zawsze może być lepiej i ciągle słyszymy to hasło możesz więcej, możesz bardziej, możesz mocniej. Tylko pytanie, czy my rzeczywiście możemy mocniej. To jest pewien rodzaj takiej spirali, która się nakręca. I żeby było jasne, czasami jest to narzucone rzeczywiście ze względu na wymagania chociażby w danym miejscu pracy, ale często to jest też coś, gdzie my z pozycji lęku, strachu, strachu przed utratą pracy, jakby narzucamy na, na siebie ten pęd. I to sami w pewnym momencie tego nie zauważamy, ale zaczynamy gonić sami siebie, co też może być bardzo, no oczywiście ryzykowne. W związku z tym to trochę tak jest, że my zapomnieliśmy o różnych, że życie powinno mieć cel. I bardzo ważne jest to, żeby w życiu był sens. Ale zapomnieliśmy o tym, że życie też powinno być przyjemne. I to, co powiedziałam o tej higienie, ta higiena emocjonalno-zawodowa jest tutaj kluczem do tego, żeby w ogóle uzyskać ten, jakże uwielbiam to hasło, work-life balance, tylko to trochę tak jest, że to jest w ogóle świadomość swoich możliwości, ograniczeń i potrzeb. Pewnych rzeczy też nie da się... Um, uzupełnić. Ja na co dzień pracuję też z osobami, które mierzą się z chorobami przewlekłymi i oni często powtarzają takie hasło, które myślę, że uczy, powinno nauczyć każdego z nas, bo oni mówią ja ciągle odkładałem wszystko na później, siebie na później, tak? Później odpocznę, później wyjadę na wakacje, później... Jeszcze będę... rok, jeszcze pociągnę tak, przez chwilę. jak przejdę na emeryturę, to będę odpoczywać, a okazuje się, że w życiu jest, no jest tylko tu i teraz, tak naprawdę nie wiadomo, czy będzie to później. Um, bardzo się w różnych sferach oszukujemy, zapętlamy w, w różnych działaniach. Ja robiąc na przykład często w korporacjach szkolenia z zakresu wypalenia zawodowego, i jak zaczynam rozmawiać z tymi pracownikami i zaczynamy przyglądać się różnym przekonaniom, to dopiero właśnie to widać, jak wiele rzeczy my robimy sobie sami, przez to, że właśnie chociażby jak, jak wstajemy rano. Czy to jest, na przykład ustawiamy sobie drzemeczki, które nas budzą co chwilę. Przecież to jest wysyłanie do swojego mózgu informacji, nie wstawaj, nic dobrego cię tam nie czeka. Nie mówiąc, o tym, nie mówiąc o tym, że to jest w ogóle terroryzowanie swojego układu nerwowego. tak? No bo człowiek już, ojejku, jeszcze obudził jeszcze się. Tak, I potem troszkę znowu przyśnie i znowu po prostu ten taki, taki wstrząs. To jest bardzo niezdrowe, bardzo. A fakt no proszę, nie wiedziałam, zapisuję, proszę zapisywać, szanowni państwo. Przestawiamy budziki, koniec drzemek. Przestawiamy budziki. Jak ważne jest to, żeby móc tak naprawdę rano wstać bez tego pośpiechu. Niech ten nasz mózg się obudzi, niech ten układ nerwowy się przyzwyczai. Miejmy czas na to, żeby w spokoju usiąść i na przykład wypić tą herbatę, kawę, dopiero ruszyć, ruszyć do pracy. A jak wyglądają poranki? Szybko, szybko, dzieciaki, ogarniajcie się, potem stoi się w korku, trąbi się na innych, prawda? Jest się już bardzo pod, podminowanym, nabuzowanym, więc cały czas dziś szukamy miejsca, żeby ten ładunek energetyczny, ładunek emocjonalny z siebie, prawda, wyrzucić. Więc ja zachęcam do wcześniejszego wstawania, ale żeby można było wcześniej wstać, to musi być zachowana właśnie ta higiena też wieczoru, w którym musi być czas na Odłożenie e, tego komputera, telefonu, przygotowanie się do tego snu. A jak przeważnie robimy? Chcemy zagłuszać różne rzeczy, zagłuszać emocje, zagłuszać lęki, napięcia, strachy. E, w związku z tym przesuwamy tą naszą dobę. Bardzo późno jemy kolację, zaczynamy oglądać jakieś seriale, tak? Wkręcamy się w te seriale, no to jeszcze jeden odcinek, jeszcze. Przeciągamy tą m, możliwość, żeby jednak się wyspać. I to jest trochę takie błędne, błędne koło, a jak jesteśmy zmęczeni, no to oczywiście i też takie myślenie o nas samych, poczucie własnej wartości bardzo mocno się obniża. Wstajemy rano, co w pierwszej kolejności robimy? przeglądamy już maile, tak? Znowu człowiek się nie obudził, a już się bombarduje tą ilością pracy. Kto mnie ściga, tak? I za co? Więc tu jest e, wiele różnych kwestii. Po pierwsze, nie potrafimy odpoczywać. Nie potrafi... Właśnie chciałam o to zapytać, czy potrafimy odpoczywać, bo jednak e, mamy dzisiaj duże możliwości i wyjazdów. Nasi rodzice pewnie marzyli o w czasach FWP, e, a dzisiaj właściwie wszystko jest osiągalne. Tak. E, ludzie wyjeżdżają, e, wyjeżdżają na weekendy, no i co? I, I nie potrafimy wykorzystać tego czasu? Wyjeżdżają na weekendy, często wyjeżdżają na wakacje i są nieszczęśliwi. Bo nie wiedzą, co ze sobą zrobić. Bo nie wiedzą, jak się zachować. Nie wiedzą w ogóle... M, opada, op, jakby opadają im te wszystkie emocje i w ogóle zostają w takiej ogromnej, takim smutku, m, takiej pustce. To nikt do mnie nie dzwoni, nie pisze, to ja mogę tu skupić... Szczęście i odpoczynek trzeba trenować każdego dnia, a nie tylko raz na jakiś czas. Zapytam, to co zrobić, jeżeli weekend wydaje się, nie wiem, za krótki, mm -hmm. a, a właściwie w poniedziałek czujemy, że wcale nie odpoczęliśmy przez ten weekend. To też jest rodzaj e, takiego symptomu, że mamy tak. do czynienia z wypaleniem zawodowym, że jesteśmy cały czas gdzieś tak. zajęci myślami o pracy. Zdecydowanie, bo tak jak powiedziałam wcześniej, e, jakby w ogóle odpoczynek i, i trzeba właściwie praktykować każdego dnia. A żeby móc to zrobić, to trzeba bardzo mocno nauczyć się stawiać granice i pamiętać o jakże bardzo ważnym zdaniu. Nie. Nie jest pełnym zdaniem, które nie wymaga żadnych tłumaczeń, argumentów. A my często... Szczególności, bo to też trzeba wziąć pod uwagę, że kto jest najbardziej narażony na wypalenie zawodowe? Osoby, które są bardzo skuteczne, tak zwane ogarniary, tak, ogarniary i ogarniacze. Um, osoby, które są perfekcyjne. Ci, dowożą, tak, tak. Ci, te ci, osoby, które dowożą. mają taki duży poziom takiego perfekcyjności, to to są osoby, które biorą na siebie za dużo, bo one przede wszystkim nie potrafią dzielić się obowiązkami. Zawsze uważają, że zrobią to szybciej i lepiej. I w związku z tym, tych jak, jakby tak realnie spojrzeli, ile oni mają obowiązków, wesus na przykład inne osoby, nawet myślę tutaj o podziale obowiązków domowych, to no to, to byłaby solidna, solidna różnica. I tu to jest ten problem. Ja zawsze proszę moich pacjentów, aby każdego dnia znajdowali 5-10 minut aby po prostu usiąść wygodnie w fotelu, położyć się na kanapie i przez tych 10 minut nie robić absolutnie nic, tylko wsłuchać się w siebie. No to przechodzą po tygodniu i mówią, tym razem to pani przesadziła. Ja mówię, ale jak to? No co pani myśli? Tak leżeć 5 minut, 10, wsłuchiwać się w siebie? Tutaj, prawda, gary nieumyte, dzieci, prawda, nie nakarmione, tyle maili i tak dalej, skrzynka po prostu pęka. I oczywiście odpalają się, bo to też trzeba tutaj o to podkreślić, takie automatyczne myśli na zasadzie, ale jestem leniwy, tak nie wypada, co sobie inni o mnie pomyślą. I to jest, jak ja mówię o tym, chwilę sobie poleż, pogadaj ze sobą, to jest między innymi o tym, że bo my jesteśmy trochę w takim świecie, w którym wszystko musi być bardzo produktywne. I ta produktywność to jest taki cel, sens naszego życia. A jakże produktywna jest taka umiejętność pobyć samemu ze sobą. Tylko, że jeśli to spo, te spotkania samemu ze sobą tak od, odkładamy na wieczne później, to kiedy pojawia się ten urlop jesteśmy w ogromnym przerażeniu co my usłyszymy co my zobaczymy co my zauważymy u siebie tak więc to jest temat w ogóle wypalenia zawodowego jest bardzo szeroką kwestią myślę że też czasami go bardzo spłycamy ostatnio miałam taką pacjentkę która powiedziała coś bardzo ważnego ja byłam wypalona zawodowo w pracy którą uwielbiałam którą naprawdę kochałam. To nie jest tak, że my y, jesteśmy wypaleni, bo my nie lubimy swojej pracy. Nie, my jesteśmy wypaleni, bo jesteśmy tak bardzo przebodźcowani i przeciążeni. I możemy doprowadzić się do takiego stanu, w którym wydaje się to być w jakimś kontekście abstrakcją, ale nieraz tak jest, że człowiek po prostu tak goni, jak ten chomik w kołowrotku, że w pewnym momencie wypada z tego kołowrotka i on w ogóle nie wie, gdzie jest, jak się nazywa, jest w takiej dezorientacji. I może się, możemy sobie myśleć, to nie o mnie. Niestety to jest o każdym z nas. To każdego z nas może, może po prostu e, dotknąć. I chciałam zapytać, czy to dotyczy ludzi w określonym wieku, czy wypalenie zawodowe dotknie też osoby, nie wiem, młode, 20, 30 trzydziestoletnie, gdzieś na jakimś etapie swojej drogi zawodowej, czy jest charakterystyczne dla osób po pięćdziesiątce? Nie, nie, to absolutnie dotyka każdego i nawet są badania, które pokazują, że wcale nie liczy się na przykład staż pracy, tak? Długość pracy. To myślę, że też nawet młodsze pokolenie, to jest takie pokolenie, które jednocześnie szybciej popada w wypalenie zawodowe, ale też to nowe pokolenie ma znacząco więcej Narzędzi i umiejętności w stawianiu granic, której my, niestety, jakby myślę o takim pokoleniu 40, 40-30 już nie mówiąc tam wyżej, nie mamy. Tak? Oni potrafią powiedzieć, nie, to jest dla mnie za dużo. Nie, ja muszę mieć przerwę. To jest już to jest, to jest zupełnie inne pokolenie, które zaczyna uczyć się i umieć stawiać granice. To też oczywiście jest dość duże wyzwanie dla przedsiębiorców, pracodawców, którzy w ogóle muszą nauczyć się współpracy z tym nowym pokoleniem. No i to jest ciekawe, bo z jednej strony mamy pokolenie 40-50-latków, którzy na przykład miesiącami czy latami szukają pracy. Z drugiej hmm. strony pokolenie zetek, o których niektórzy mówią, że zbyt chętnie porzucają pracę, tak. która im nie odpowiada. Więc niech się teraz rynek pracy nad tym zastanowi, co z tym fantem zrobić. Ale jeżeli słuchają nas osoby, które no właśnie teraz u siebie zobaczyły jakieś symptomy tego wypalenia, które czują niechęć do wstawania, do pokonywania nawet drogi do pracy, tak. niektórzy mówią, żeby od czasu do czasu pojechać nawet inną drogą. No właśnie, co zrobić? Mm -hmm. kiedy, kiedy zauważyć te sygnały alarmowe? Co tymi sygnałami alarmowymi jest? Jak to zebrać się mm -hmm. do kupy? No i co z tym fantem robić? No oczywiście te sygnały, one będą no najczęściej to jest rzeczywiście taki rodzaj niechęci do pracy, takie przewlekłe zmęczenie, apatia, taka obojętność i to też jest bardzo niestety trudny stan, bo to, bo to jest trochę tak, że w tej obojętności ani nas nic nie cieszy, ani nic prawda, już nie smuci. Po prostu jest to obojętne. To jest bardzo trudny stan. Często też zauważamy taką um, somatyzację. Często jest tak, że osoba ma nawraca różnego rodzaju infekcje, choroby, no jako forma ucieczki, tak? Ciało mówi dość, stop, po prostu nie dasz rady. Za tym też często jakby kryje się, są i zaburzenia, zaburzenia nastroju, zaburzenia snu. Często jakby one są dość nakładające się, takie zaburzenia i objawy depresyjne. Myślę, że przede wszystkim Zachęcam do ogromnej uważności na siebie i jeśli zauważycie jakikolwiek sygnał, no, że mamy takie to, że, że to nie mija, tak? że jakby ta, to nasze zmęczenie jest nieadekwatne na przykład do wykonanej czynności, czy na przykład nie mija po odpoczynku, kiedy czujemy w sobie taki rodzaj niepokoju albo smutku, płaczu albo wręcz odwrotnie złości, to to są sytuacje, w których absolutnie powinniśmy jak najszybciej zgłosić się. No i tutaj zachęcam do tego, żeby zgłosić się do psychologa, psychoterapeuta. Porozmawiać z lekarzem, lekarzem na przykład psychiatrą i jakby nie ignorować tego i nie bagatelizować, dlatego że my wciąż łudzimy się minie przejdzie, przyjdzie lepszy czas. Nie. To niestety będzie się bardzo mocno e, nawarstwiało. I to, co powiedziałam na początku naszej rozmowy. Nie ma czegoś takiego, jak tylko wypalenie zawodowe. Ja to zawsze nazywam wypaleniem życiowym, bo to się będzie przekładało i miało swoje odzwierciedlenie w relacjach, w naszym takim życiu prywatnym. A jeżeli się nawarstwia, jeżeli e, ono się kumuluje, to do czego doprowadzi finalnie? No, czy najczęściej doprowadzi po prostu do depresji. A depresja jest no, bardzo poważnym stanem, który, który wymaga opieki, który wymaga, wymaga generalnie leczenia. To, to, to chociażby tyle mówimy teraz o próbach samobójczych, o w ogóle, prawda, myślach samobójczych. To to się też z czegoś bierze. I jeśli ktokolwiek myśli, że um, zły nastrój, jakieś takie stany uh, właśnie depresyjne, lękowe, to jest ten jeden dzień, gdzie wstałem i mi się wszystko przestało podobać, to to, to w ogóle jest nie tak. To są różnego rodzaju, uh, to, są, to są małe, często kropczki, tak? To są małe, trudne sytuacje, które się kumulują, które, które się na siebie nakładają. I to jest bardzo poważne zaburzenie i jest depresyjne. Depresja jest naprawdę taką chorobą demokratyczną, która może dotknąć absolutnie każdego z nas i ważne, żeby to powiedzieć, że największą siłą człowieka jest przyznawanie się do własnych słabości, bo tylko wtedy jesteśmy w stanie prosić o pomoc. Jeśli do tego nie będziemy, ostatnio miałam pacjentkę, która, no, która ma objawy depresyjne i która zdecydowanie powinniśmy połączyć tutaj psychoterapię z farmakoterapią, ona mówi, ale dla mnie to jest słabość że jakby walka o swoje zdrowie nigdy nie jest słabością, tak? I musimy tutaj zmienić, e, zmienić po prostu to myślenie. Wspominała Pani, że prowadzi takie zajęcia z wypalenia zawodowego tak. w korporacjach, czyli pracodawcy też już zaczynają to widzieć. Zaczynają to widzieć. Też umówmy się, dobrze zaopiekowany pracownik to jest też lepszy pracownik, to jest lojalny pracownik, to jest wydajny pracownik i oczywiście korporacje to, to dostrzegają. Niemniej jednak myślę, że brakuje nam wciąż takich rozwiązań jednak systemowych, bo często słyszę, że fajne, fajne, ciekawe, ciekawe, ale jak to wdrożyć w życie? Tak? Jakby mamy ten taki opór. Ale tak, rzeczywiście no, zdrowy pracodawca i w ogóle tutaj chciałabym to podkreślić. Pracodawca może zrobić bardzo dużo. Bardzo dużo. W pracy, w którym spędzamy dużo czasu, kiedy też mamy swoich kolegów, koleżanki, znajomych, jesteśmy uważni, czujni, to tam w tych miejscach powinno być budowana świadomość, profilaktyka, profilaktyka zdrowia. Tam mamy się uczyć pewnych nawyków i wprowadzać i zarządzać różnego rodzaju rozwiązania, które często są drobne, banalne um, i to naprawdę owocowe czwartki nie zmienia, jakby, prawda, one nie robią niestety takiej różnicy, jakbyśmy potrzebowali. Potrzebujemy uważności na drugiego człowieka, potrzebujemy dobrej komunikacji z pracownikami i też tej świadomości, tak, że może być gorszy, lepszy czas, że mamy się wspierać, ale przede wszystkim utrzymywać tą higienę, bo człowiek jest tylko człowiekiem, a nie robotem. Co zrobić dla samego siebie? Co mają zrobić wszyscy ci, którzy w tej chwili zrobili taki przegląd swoich zachowań z ostatnich tygodni, a nawet lat i nagle uświadomili sobie, no tak, to jest wypalenie zawodowe, które przekłada się na wypalenie życiowe i teraz po prostu się przestraszy. Po pierwsze nie panikujmy, po drugie szukajmy wsparcia. Zachęcam do skorzystania z pomocy takiej psychologicznej. To nie zawsze musi oznaczać jakąś terapię, ale po prostu czasami parę spotkań, Parę konsultacji potrafi i odpowiednio zadane pytania mogą zupełnie zmienić postrzeganie i w ogóle dalsze prowadzenie i kierowanie swoim życiem. I też do czego zachęcam, to do rozpisania swojej takiej etykiety samoopieki. Co robisz dla siebie, żeby trochę zwolnić, odpocząć? Jakie, jakie przyjem... co, co sprawia ci przyjemność? Wyjdź na spacer, wyjdź na rower, aktywność fizyczna fantastycznie tak naprawdę reguluje nasze emocje, działa przeciwdepresyjnie, zdecydowanie sport zrób sobie coś dobrego do jedzenia, spotkaj się ze znajomymi, porozmawiaj z kimś, z kim nie rozmawiałeś od bardzo, bardzo dawna, no bo ciągle nie było czasu. Relacje, relacje to jest nasza w ogóle taka tajna tajna broń. Um, poddychaj głęboko, tak? Właśnie czasami jakby to, co jest chyba najtrudniejsze, to jest bycie samemu ze sobą szczerym, bo jak już jesteśmy szczerze ze sobą, to rozwiązania też się pojawiają. Ja Myślałam, że będzie taka porada, zmień pracę. Nie, nie, nie, bo to to, to, nie, to nie zawsze jest tak, że zmień pracę, bo to nie zawsze jest tak naprawdę to źródłem problemu. Um, sama praca. To jest bardziej nasze to, w jaki sposób my się do tej pracy ustawiamy, tak? To, jakie mamy przekonania. Jak sobie ustawiamy poprzeczkę, Jak tak? sobie ustawiamy poprzeczkę, jak różne rzeczy interpretujemy, jak do nich podchodzimy. I to czasami to nie o samą pracę chodzi, ale właśnie właśnie o nas, bo to czasami tak ludzie myślą, a to ta praca jest zła, pójdę do następnej, tylko, że w następnej powielamy te same schematy i, i prawda, i sy sy sy sy sy sytuacja się po prostu e powtarza. Więc to, to nie zawsze jest to nie zawsze jest tak. Bywają sytuacje oczywiście bardzo toksyczne i, i trudne, ale, ale, ale nie, nie, nie. To, to, to nie zawsze ta droga. Najpierw musimy zacząć od siebie i od takiego też zbudowania um, takiej wiedzy, takiego audytu. Tak? To jest taki audyt zdrowotny, który musimy sami sobie zrobić. O ileż cudowne wydają się w takim razie czasy minione, bez mediów społecznościowych, bez tych możliwości, które mamy dzisiaj i te pokolenia, które może były biedniejsze, były biedniejsze, ale były zdrowsze. Były zdrowsze na pewno, chociaż też tam pojawiały się inne kłopoty, inne problemy, ale na pewno moglibyśmy trochę wrócić do tego, do tej pewnej wspólnoty, tak? Na przykład Wspólnych posiłków, wspólny obiad domowy, jaka to jest teraz rzadkość, tak? To taka uważność, jesteśmy tu i teraz. Oczywiście, mnóstwo osób się odezwa, ja, ale tam to też były traumy, to tam to były. Jakby nie ma czasów idealnych, tak? Tylko myślę, że aktualnie jesteśmy w takim momencie, kiedy za bardzo pogubiliśmy się w nadmiarze bodźców. Szanowni Państwo, życzę dobrej nocy i życzę przemyśleń, życzę dużo zdrowia, przede wszystkim tego psychicznego. Gościem audycji Samozdrowie była Adrianna Sobol, psycholog, psychoterapeuta, prezeska Fundacji W Trosce o Pacjenta. Rozmawiałyśmy dzisiaj o wypaleniu zawodowym. Żegna się z Państwem Małgorzata Telmińska, zapraszając do słuchania audycji Samozdrowie na antenie Polskiego Radia 24 od poniedziałku do piątku o godzinie 19.30. Dziękuję serdecznie. Dziękuję bardzo. Do usłyszenia. o zdrowie.